Minęła 17, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Maria Furdyna i Olaf Warzyński. Historyczny krzyż papieski spłonął w Warszawie. To pod nim Jan Paweł II odprawił mszę podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski. Dron znaleziony w lesie w powiecie strzeleckim na miejscu pracują służby. Obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych. Są nowe ceny, maksymalne paliw będą obowiązywać od jutra do wtorku. Tymczasem rząd rozważa działania w sprawie turystyki paliwowej. Akcja strażaków przy kościele świętego Maksymiliana Kolbego na warszawskim Mokotowie. Spłonął tam papieski krzyż, metalowa konstrukcja obłożona drewnem i obita blachą. Ogień został już ugaszony, powiedział Łukasz Zagdański ze stołecznej straży pożarnej. Trwa rozbiórka blaszanego pokrycia tego krzyża i ze względu na utraconą ostateczność ten krzyż będzie rozbierany. Na miejscu mamy sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Zagrożenia nie ma, teren jest wydzielony. Przyczyny pożaru ustali policja. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. K krzyż, który dziś spłonął w 1979 roku był elementem ołtarza na Placu Zwycięstwa w Warszawie podczas wizyty Jana Pawła II. No to tam papież odprawił msze i wypowiedział słynne słowa niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.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 Sprawdzają pochodzenie oraz właściciela odnalezionego drona, a także czy urządzenie nie przenosiło niebezpiecznych substancji.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 Na trzy miesiące do aresztu trafił 42-latek, który w Łodzi strzelał do byłego kierownika. Mężczyzna w środę wtargnął z bronią do fabryki na Nowym Józefowie. Wczoraj usłyszał zarzuty. Dominik Rzet odpowie za usiłowanie zabójstwa, groźby przy użyciu broni, a także posiadanie narkotyków. Rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak wyjaśnia, dlaczego sąd przychylił się do wniosku prokuratury w sprawie tymczasowego aresztu dla 42-latka.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 Najpierw amerykańsko-ukraińskie w Kijowie, a później niech Amerykanie jadą do Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że jeśli Ukraina chce zakończenia konfliktu, to powinna wycofać swoje wojska z Donbasu. Tłumy pielgrzymów na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Do stolicy Włoch przyjechały dziesiątki tysięcy osób, które chcą spędzić święta w bliskości z papieżem Leonem XIV. Przed Bazyliką Watykańską nie brakuje biało-czerwonych flag.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 Dziś Wielki Piątek dla chrześcijan to wspomnienie dla Dnia Sądu Męki i Śmierci Chrystusa. W Bazylice Watykańskiej rozpoczyna się liturgia Wielkiego Piątku z udziałem papieża. A wieczorem Leon XIV poniesie krzyż podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda Na wschodzie południowym, wschodzie i na Mazowszu pogodnie w pozostałych regionach może przelotnie padać. Temperatura od 6 stopni na Podhalu, 8 na Pomorzu, 10 na Warmii i Mazurach, do 14 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali. JEDYNKA Polskie Radio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 Łowicz, jedyne takie miejsce. Patryk Bedliński, zapraszam, już jutro od dziewiątej. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17 to jest ekspres jedynki, wydanie specjalne, bardzo, bardzo świąteczne. Obok mnie Agnieszka Kunikowska. A obok mnie Krzysztof Grzybowski. Witamy Państwa, tych z Państwa, którzy teraz do nas dołączyli i zapraszamy na kolejną godzinę naszego spotkania. To spotkanie potrwa do godziny 19, a w tej godzinie między innymi o niezwykłym cyklu o umieraniu i o odradzaniu się. Przyrody, o tym, jak funkcjonuje las bez ingerencji człowieka i czy zawsze to, co nam się wydaje umarłe, w lesie rzeczywiście takie jest. No ale dodajmy też ten najważniejszy wątek, który nam towarzyszy od godziny 16 i będzie towarzyszyć do samego końca, czyli do godziny 19, czyli wątek. Pomagania, Rozumianego na bardzo różne sposoby. Bardzo czekamy na Państwa głosy. 71 151 facebook.com ukośnik jedynka. Ale będzie też o pewnym niezwykłym wydarzeniu. O, o tym takim wydarzeniu, które utwierdza nas w przekonaniu, że naprawdę nigdy nie należy tracić nadziei. Ale nie zdradzamy na razie o co nie. chodzi. Mhm. To, to się wyjaśni. Zapraszamy. ekspres jedynki. Tomorrow, I find my way home. So maybe tomorrow, I find my way home. I look around at a beautiful life. I've been the upperside of down, in the inside of out. Już prawie 13 minut po godzinie 17, a to jest Ekspres Jedynki. Bardzo dziękujemy za Państwa wpisy na facebookowym profilu. Dziękujemy za te raporty z przygotowań i tych duchowych, i tych całkiem praktycznych. Pani Maria pisze, Pani Maria z Krakowa, sernik w piekarniku, zatem mogę na chwilę przysiąść z telefonem w ręku. Jakie miłe radiowe towarzystwo podczas świątecznych przygotowań. Najważniejsze danie już w lodówce. Zgadnij, jakie to najważniejsze danie. W lodówce? Mhm, u Pani Marii. Hmm. Ale na słodko czy... Nie, nie, wytrawne. nie, wytrawne. Chociaż nie będę może mówić, bo jesteś głodny z tego co Jestem. I ty, dramatycznie. Z każdą chwilą ten stan niestety się potęguje, więc może to, zostaw dobrze, to w tajemnicy. Dobrze. Ale to skoro o tajemnicy, to tak. dosłownie kilka, kilkanaście minut temu y, zapowiedzieliśmy, że będzie teraz o czymś niezwykłym, nie zdradzając szczegółów. I to miał być dowód na to, że po pierwsze, nigdy nie można tracić nadziei. Po drugie, no to oczywiście, to powiedzenie znamy wszyscy, że nigdy nie mów Nigdy. No i teraz, proszę bardzo, będzie dowód na to. To będzie taka trochę kryminalna historia sztuki, prawda? Można tak powiedzieć. Ćwierć wieku, proszę państwa, od po kradzieży udało się odzyskać wartą blisko miliona złotych rzeźbę z Dylewa koło Ostrudy dłuta wybitnego włoskiego rzeźbiarza Adolfa Wilta. Przed państwem właśnie ta kryminalna historia sztuki, którą przedstawi Aleksandra Skrago. Skradziona z Dylewa w 2001 roku rzeźba z różowego marmuru kararyjskiego przedstawia portret ogrodnika Johanna Larasa, wyrzeźbiony przez Adolfa Wilta w 1903 roku. To jeden z najważniejszych włoskich rzeźbiarzy początku XX wieku, związany kontraktem przez kilkanaście lat z ówczesnymi właścicielami Dylewa, rodziną von Rose. Ta kradzież była sensacją początku XXI wieku. To jest bardzo ważna sprawa, mówi dziennikarz Radia Olsztyn Robert Lesiński. Pamiętam jak dzisiaj, gdy żyjący już historyk, zajmujący się dziedzictwem kulturowym pan Wiktor Knercer na Starówce Olsztyńskiej, gdy się spotkaliśmy, mówił mi panie Robercie, na zabagnionej wyspie w parku w Dylewie, to był jeden z najpiękniejszych, a może najpiękniejszy park w dawnych Prusach i na tej wyspie pozostała jeszcze rzeźba, niezwykle cenna rzeźba dłuta Adolfo Wilta, pokazująca Johana Larasa, twórcę tego parku. Rozmawialiśmy o tym, że ta rzeźba tam nie może stać, bo jest zbyt cenna, bo nikt o tym nie wie i trzeba byłoby ją gdzieś zabezpieczyć. Pan Wiktor zaznaczył, że tam można się dostać tylko wtedy, kiedy ziemia będzie twarda, kiedy można byłoby podjechać i tą sprawą trzeba się zainteresować. Okazało się, że tajemniczy złodzieje, którzy musieli przyjechać ciężkim sprzętem, żeby kilkuset kilogramową, a może ponad tonową rzeźbę z wyspy zabagnionej w wiosce wyjąć, i nikt tego nie widział. Okazało się, że ci złodzieje wyprzedzili nasze starania. Kto ukradł skarb? Wiedzą niektórzy, a nie chcą powiedzieć. Tak jak w filmie Barei. Wiem, ale nie powiem. To fragment audycji Anny Minkiewicz z Ręby z udziałem lokalnych historyków. Po tej kradzieży została zgłoszona ta kradzież i policja w Ostródzie zaaresztowała studentkę archeologii z Warszawy. Podobno miesiąc czasu spędziła w więzieniu w Ostródzie, potem jej mąż wpłacił chyba 100 tysięcy złotych kaucji i została wypuszczona, ale co dalej się działo, nie wiem. Nie chwaląc się, ja zazwiadomiłem policję, to było w listopadzie, jak tu przyjechałem dowiedziałem się od mieszkańców, że coś się działo na wyspie. Mieszkańcy coś widzieli, tak? Coś widzieli, samochód widzieli. Kras prawdopodobnie z takim wysięgni dźwigiem. I zostało to wyciągnięte. Samochód był widziany, ślad się urywa. Przez ćwierć wieku rzeźba była na liście międzynarodowej skradzionych i poszukiwanych ważnych dzieł sztuki dla dziedzictwa kulturowego. Pierwsze śledztwo po kradzieży umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Jak przyznają muzealnicy, teraz odzyskanie rzeźby to sensacja. Historyczka sztuki Grażyna Prusińska z Muzeum Warmii i Mazur mówi, że to jej najważniejsza. Muzealna przygoda ever, naprawdę. Całe to wydarzenie jest niesamowicie ekscytujące. Nikt się nie spodziewał, że ta rzeźba Larasa się odnajdzie. Ale przewidział to wspomniany wcześniej nieżyjący już historyk Wiktor Knercer, który tak mówił w audycji Roberta Lesińskiego: To ja jestem przekonany, że ta rzeźba gdzieś leży ukryta, że to kwestia czasu, kiedy do niej służby dotrą, gdyż ona się nie dawała do żadnej przeróbki. Sądzę, że gdzieś dobrze ukryta, czeka, aż my ją po raz drugi odkryjemy.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 Na terenie województwa mazowieckiego ta informacje muzeum przekazało prokuraturze rejonowej w Ostrudzie i prokuratura wspólnie z funkcjonariuszami policji podjęła czynności weryfikujące tą informację. Śledztwo jest na wstępnym etapie. Rzeźba jest już bezpieczna w Muzeum Prus Górnych w Morągu. Powołany został biegły, który ustali stan obiektu i potwierdzi autentyczność. Muzealnicy już się cieszą a jej odnalezienie jest niezwykle ważne, dlatego że to dzieło wybitne. Ponownie Grażyna Prusińska. Już dojrzałego artysty wykonał naprawdę mistrzowską pracę. Do tej pory wszyscy znaliśmy portret Johanna Larasa z reprodukcji, natomiast widząc ten portret na żywo, stając naprzeciwko, no, widzi się całe mistrzostwo dłuta Adolfo Wilta. Na razie trzeba jeszcze poczekać na udostępnienie tego skarbu publiczności. Trwa śledztwo prokuratury, która ustala, co działo się z rzeźbą przez te 25 lat. A myśmy się zapatrzyli na to dzieło. Jest na co, prawda? E, raz, że jest na co popatrzeć, dwa, że... Proszę traktować tę sprawy naprawdę na poważnie, no bo mówimy jednak o włoskim rzeźbiarzu, który jest uznawany za mistrza włoskiego symbolizmu, włoskiego modernizmu, jednego z najważniejszych twórców przełomu XIX i XX wieku. Takich rzeźb w Polsce niestety w tej chwili nie mamy zbyt wielu. To prawda. Proszę sobie wyszukać to dzieło i przyjrzeć mu się. No ono jest takie bardzo intrygujące. Myślę, że, że rzeczywiście ta radość z odnalezienia tego dzieła była absolutnie na miejscu. A już za kilka chwil będziemy mówić o zwierzętach. Niestety w mało pozytywnym kontekście. 23 minuty po godzinie 17. I specjalne wydanie Ekspresu Jedynki. Dzisiaj Wielki Piątek. Dzień ciszy, dzień zatrzymania, dzień refleksji, właśnie takiego wyciszenia i, i współczucia. A współczucie, no różne ma kolory, różne ma imiona, nosi imiona. Różnych rzeczy dotyczy. W ostatnich tygodniach w mediach głośno jest o cierpieniu bezbronnych zwierząt w schroniskach i to w całym kraju. Na jaw wychodzą coraz to nowsze przypadki znęcania się nad nimi. To już teraz o różnych obliczach cierpienia zwierząt w Polsce i o tym dlaczego. Być może to jest podstawowa kwestia albo najważniejsze pytanie i o tym dlaczego tak często prawo w tych sytuacjach jest kompletnie bezskuteczne. O tym Anna Zakrzewska. <śmiech> Cierpią w ciszy, niezauważalne, nierzadko w ścisku i ogromnym stresie. I choć stosunek do zwierząt w naszym kraju w ostatnich latach uległ poprawie, to wciąż wiele z nich trzyma się na co dzień w klatkach, mówi Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. W okresie Wielkanocy zdecydowanie bardzo popularnym produktem są jajka i dlatego zwłaszcza teraz takie ważne jest to, żeby unikać tych pochodzących z chowu klatkowego, gdzie kury żyły w okropnych warunkach, w ciasnych klatkach, bo w takim chowie klatkowym na jedną kurę przypada powierzchnia niewiele większa od kartki A4. Kury nie mogą tam realizować swoich naturalnych potrzeb, nie mogą swobodnie się poruszać, swobodnie rozprostować skrzydeł, nie mogą Trzebać w ziemi, a to jest taka bardzo podstawowa potrzeba tego zwierzęcia. One tam bardzo cierpią, to są bardzo złe warunki stresujące. Na cierpienie skazane są także dzikie zwierzęta, chociażby ptaki, które są odstrzeliwane podczas polowań. Tłumaczy Marcin Kostrzyński, były myśliwy i wiceprezes fundacji Niech Żyją. Sam sposób polega na ptaki, czyli strzały ze śrutu. Jest to strasznie bolesne i... Zdecydowanie dużo ptaków nie ginie po takim strzale, tylko pojedyncze śruci, gdzieś tam utykają w mięśniach, czy w skórze, czy, czy, czy w jakichś organach i te ptaki odlatują, później bardzo, bardzo długo muszą cierpieć. I to jest takie polowanie zupełnie bez sensu, ponieważ my naprawdę nie potrzebujemy tych ptaków zabijać, żeby przeżyć. My nie polujemy z głodu. Z jednej strony wiele osób nie wyobraża sobie dziś pójść do cyrku, by dla rozrywki oglądać cierpiące zwierzęta. Z drugiej – psy na łańcuchach, w nieocieplanych budach i bez dostępu do świeżej wody to wciąż krajobraz wielu polskich miejscowości. Skąd bierze się ten brak empatii? O to pytam dr Hannę Mamzer, socjolożkę kultury z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są ludzie, którzy są średnio wrażliwi, są ludzie, którzy są nadwrażliwi i są ludzie, którzy nie są wrażliwi. I ci, którzy nie są wrażliwi, nigdy nie staną się tymi bardzo wrażliwymi, więc w tym zakresie nie ma jakby możliwości zmiany. I po prostu są takie osoby, które nie odczuwają empatii, które mają ograniczoną percepcję, które nie rozumieją tego, co się dzieje w rzeczywistości dookoła nich, także ze zwierzętami, jak one odczuwają. Problemem jest także egzekwowanie prawa, a właściwie jego brak. Zdaniem ekspertki prawa zwierząt dr Agnieszki Gruszczyńskiej z Instytutu Prawa na Uniwersytecie SWPS wiele przepisów nie traktuje się dziś poważnie. <słuch> Obecne przepisy mogą chronić zwierzęta, jeśli potraktujemy je odpowiednio poważnie. Odpowiednio poważnie potraktujemy artykuł pierwszy ustęp pierwszy, że zwierzę jako istota żywa zdolna do odczuwania. Cierpienia nie jest rzeczą, a co ważne, drugie zdanie, człowiek jest powinien poszanowanie, ochronę i opiekę. Jeśli w tym duchu przeczytamy przepisy ustawy, to wtedy psa nie będziemy myśleć, czy psa mamy spuścić co 12 godzin, w ogóle nie będziemy go trzymać na łańcuchu. Jak dodaje prawniczka, niestety sądy, które orzekają w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami, nie orzekają adekwatnych kar do tego, co oprawca im wyrządził. I jak bardzo przez niego cierpiały. O zwierzętach naszej empatia często niestety brakuje empatii i zrozumienia mówiła Anna Zakrzewska. Sorry. Ram Pierwszy Polskiego Radia minęła 17.30. Skrót z aktualności Olaf Samo zapłon to najbardziej prawdopodobna przyczyna pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Przez nic, które zostało ustawione pod krzyżem. 25-metrowy krzyż stoi przy parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego na Mokotowie. Zostanie rozebrany. Zmożone kontrole prędkości i trzeźwości. Policjanci zapowiadają akcję Bezpieczna Wielkanoc 2026. Oprócz trzeźwości kierujących będą również sprawdzać prawidłowość przewożenia pasażerów, a także kontrolować prędkość. Po Polacy rozpoczęli przedświąteczne podróże, na drogach jest duży ruch. Służba Ochrony Państwa przejęła sprawy ataków pociągu na zachodzie Niemiec. 12 osób zostało wczoraj wieczorem lekko rannych po odpaleniu w wagonie Petard. Dwudziestolatek groził kolejnym atakiem na pasażerów, ale ostatecznie ujęła go policja. W rzymskim Koloseum ostatnie przygotowania do drogi krzyżowej z udziałem papieża. Leon XIV będzie niósł krzyż przy wszystkich stacjach. Biorąc ten krzyż na własne barki daje świadectwo niemalże ewangeliczne. Droga krzyżowa w Koloseum rozpocznie się o 21.15. Wiary i determinacji, tego życzy Polakom na święta szef rządu. Premier Donald Tusk we wpisie w serwisie X napisał, że życzy wszystkim mniej złości i więcej miłości. Zapraszam na pełne aktualności o 18.00. za 24 minuty godzina 18. Specjalne wydanie Ekspresu Jedynki. Czytam Państwa wpisy i oglądam zdjęcia, które państwo zamieszczają. Pan Marek przesyła nam ukłony i pozdrowienia spod krakowskich liszek. Pierwsze kwiaty na tarasie posadzone, pierwsze w tym roku korzenie trawy, 14 na plusie i piękne słońce i życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Panu też, panie Marku, wszystkiego dobrego i pana rodzinie. A propos tych kwiatów i tej natury, to my za chwileczkę przeniesiemy się do miejsca, gdzie no chyba już już te wiosnę czuje się mocno. No i w ogóle będziemy rozmawiać o tym, jak ta wiosna się rodzi, o tym jak niezwykłe zjawiska nam przynosi. Oczywiście zjawiska w świecie przyrody, o tym niesamowitym, niesamowitym świecie będziemy za chwilę rozmawiać. Natomiast mnie w jakiś mierze te zdjęcia urzekają, które można zobaczyć na naszym profilu facebookowym, bo się właśnie jak zrobiło bardzo, bardzo zielono. Zielona, ale też przepiękne tutaj jakieś liliowe te kwiatki są u Pana. Czy to są takie, nie wiem, zapałeczki, jak one się nazywają, proszę nam powiedzieć. No właśnie, kiedy mówimy o... Przepraszam, tak? widzę, że tak samo się na tym znasz jak ja. Tak, no trochę. Zielone, z, z, z kolorowym kwiatkiem. Tak. No dobrze, no, wiadomo, o co dobrze, za chwileczkę przeniesiemy się do puszczy. Za 19 minut, godzina 18, to jest ekspres jedynki. I kilka minut temu powiedzieliśmy państwu, że przed nami wyprawa w naprawdę niezwykłe miejsce. Tak, bo są takie miejsca, w których... Yy... Łatwiej zdecydowanie zrozumieć, że to, co wygląda jak koniec, często jest początkiem czegoś nowego. I jednym z takich miejsc jest właśnie to miejsce, do którego się teraz przeniesiemy. Prosto spuszczy nasz kolejny gość, profesor Tomasz Samoilik, Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Naukowiec, badacz historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej, ale też na pewno państwo doskonale wiedzą, że znakomity pisarz, autor komiksów, książek dla dzieci i młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, Halo, Halo, ale umawialiśmy się, żeby nie patować tym profesorem. Kuśliwcy jesteście po prostu. Nie zaznaczyliśmy, zaznaczyliśmy. <śmiech> że taka... Na dzień dobry to musi paść. Tak, tak. Ale ponieważ znamy się od lat, to pozwalamy sobie mówić sobie po imieniu, mam nadzieję, że Państwo nam też to wybaczą. Może zaczniemy od szybkiego raportu, Tomku. Powiedz, co słychać? Jak to Właśnie, czy widać, czy słychać wiosnę w puszczy Białowieskiej, bo w centralnej Polsce Otóż... te oznaki takie nie. Są. Moi kochani, na tym końcu świata naprawdę wiosna buchnęła nam prosto w twarz i to się dzieje na naszych oczach z dnia na dzień. Jest coraz więcej ptaków, zawilse kwitną w puszczy, żaby, ropuchy i inne płazy intensywnie migrują z jednej strony drogi na drugą, więc trzeba się poruszać slalomem. No i jest wiosna w pełni. A słychać? Co Słychać. Um, Słychać przede wszystkim koncerty, tak mniej więcej od czwartej, to jest ta pora, w której ja wstaję, żeby rysować komiksy, to już, już decybele od tutaj której, dają Kiedy zaczyna się rysowanie komiksów? Od czwartej nad ranem? No bo potem jest ta naukowa praca. praca. A, okay. Bo aż zabolało. Tak. Tak, tak. My się z Agnieszką znamy dłużej, więc ona się już nie dziwi. Natomiast, no tak. Oczywiście, to, to brzmi, brzmi szalenie, ale tak to się odbywa już od lat. Ale to przepraszam. To ja, mu, to ja muszę dopytać, czy to iż te komiksy tworzą się od godziny czwartej, to jest kwestia no właśnie takiego ani innego trybu pracy, tego, że potem trzeba wrócić do tych obowiązków zawodowych. Czy to jest właśnie podyktowane tymi dźwiękami za oknem? Myślę, że jedno i drugie. W ogóle to jest taka magiczna pora, nieważne czy to jest wiosna i słychać dźwięki, czy zima i właśnie niczego nie słychać, jest kompletnie ciemno, ale jest jakieś takie zawieszenie między już nie nocą, a jeszcze nie dniem i akurat w moim wypadku to jest najbardziej produktywna, jeśli chodzi o kreatywność, pomysły, twórczość, pora. Mm -hmm. Tomku, a czy ty się zgadzasz z tym stwierdzeniem, że ten cykl umierania i odradzania się wyjątkowo dobrze widać w puszczy, bo ja mam wrażenie, że tutaj absolutnie nic się nie dzieje przypadkiem, nic nie jest stratą w naszym takim ludzkim rozumieniu. Wiecie co? Wydaje mi się, że ja szczególnie się zgadzam z tym stwierdzeniem, bo ja się zajmuję taką dyscypliną, która jest troszkę dziwaczna, ale, ale bardzo ważna moim zdaniem i nazywa się historia przyrodnicza. A więc ja obserwuję z dosyć dalekiej perspektywy historycznej przemiany przyrody. I chodzi tu o różne sprawy również, o wpływ człowieka, ale no, ja patrzę tak przez pryzmat stulecia na przykład, albo pięciuset lat, czasami tysiąclecia, i faktycznie widać, szczególnie w Puszczy Białowiejskiej, że te cykle to jest coś nierozerwalnie związanego z taką pierwotną, dziewiczą, prawdziwą, naturalną puszczą. I, i Już tłumaczę, co mam na myśli. Jeżeli ktoś ma wizję puszczy z konkretnymi gatunkami drzew, z konkretnym wiekiem tych drzew i myśli, że ona zawsze będzie tak wyglądała, to się grubo myli, bo puszcza jest żywym organizmem, który w tym dziesięcioleciu wygląda tak, za 20 lat będzie wyglądał inaczej, a gwarantuje, że 50 lat temu wyglądał jeszcze inaczej. Jak ta puszcza zmienia się teraz, y, dziś, w ostatnich latach? Bo no, wiele możemy usłyszeć chociażby o, o klimacie, o zmianach klimatycznych. Y, to widać? Znaczy to już jest namacalne? Jak najbardziej. To, to od paru lat rzeczywiście y, puszczy, która do tej pory jakaś taka wydawała się odporna na, na ten napór zewnętrznych czynników, takich jak y, osuszanie, jak klęska hydrologiczna, jak zmiany klimatu, dotarło to i do nas, więc nawet te fragmenty lasów, które tak zwane olsy czy, czy łęgi, które zawsze były mokre, zwłaszcza wiosną, i przez które wiodły kładki, żeby można się było przedostać suchą stopą, no dzisiaj są suche. Także tamte kładki stały się trochę bezużyteczne, chociaż nadal są używane przez turystów jest duży problem, jeśli chodzi o miejsca, w których zwierzęta mogą się napić wody. I mamy w Instytucie Biologii Ssaków w Białowieży specjalny projekt prowadzony przez, przez moich kolegów i koleżanki, gdzie monitorują właśnie, jak zwierzęta sobie radzą w tych okresach suszy, kiedy te oczka wodne, różne cieki mają bardzo niski stan wody albo wręcz wysychają. Ja sam zresztą prowadzę projekt, to się pochwalę, Projekt naukowy na temat tego, jak historycznie doszło do tego, że dotarliśmy do tego momentu, kiedy puszcza jest po prostu słucha jak papier. Co to sprawiło, jakie działania człowieka, i no właśnie, czy działania człowieka, aby nie wspomogły tej globalnej zmiany w kontekście Płoszczy. Czy myśmy nie dołożyli naszej niechlubnej cegiełki do tego. Mm -hmm. A jak zwierzęta sobie radzą z tą, z tą suszą? Bo powiedziałeś, że monitorujecie to, jak one sobie radzą. Jak one sobie radzą? Gdzie szukają wobec tego tych miejsc, w których mogłyby napić się? No właśnie tych miejsc jest mniej, więc radzą sobie w ten sposób, że się bardziej intensyfikuje odwiedzanie tych miejsc, gdzie jeszcze ta woda stoi. To na pewno. Natomiast no Jestem naukowcem, więc pełną odpowiedzialnością nie mogę teraz, jeśli chodzi o projekt niezakończony, mhm, zakomunikować wam wyników. To będzie za jakiś czas dostępne. Natomiast tak ogólnie wydaje mi się, że dopiero za parę lat będziemy mogli powiedzieć, jakie są skutki tego kryzysu hydrologicznego. Bo to, co teraz widzimy, to są takie chwilowe objawy, tego kryzysu, natomiast co, co z tego wyjdzie na koniec, to zobaczymy. Wydaje mi się, ale to jest taka moja obserwacja, no trochę laika, mimo że mówi do was naukowiec, mm -hmm. że na przykład tych kryzysów jest w tym roku zdecydowanie mniej. To w takim razie, skoro wracamy do tych wiosennych widoków, panie Tomku, powiedział pan o tym, że ta wiosna już wybuchła, że ją widać, czuć, że ją słychać, ale co przed nami, jeżeli chodzi o, o te wszystkie właśnie wiosenne obyczaje, wiosenne zjawiska, widowiska? Jeżeli bym was zachęcił dzisiaj do wyprawy do puszczy Białowieskiej, mam nadzieję, że tak się stanie, że, że, że odwiedzicie nas, to wydaje mi się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni można będzie zaobserwować dosyć wyjątkowy widok, to znaczy żubry pasące się na zawilcach. To jest coś, coś niezwykłego i słuchajcie, ja, ja stosunkowo niedawno się dowiedziałem o tym, że żubry są takimi miłośnikami kwitnących wiosennych kwiatów. To ja się teraz zapotra... pochwalę, pochwalę wbrew temu, co, to, co po Krzysztof powiedział, że ja się nie znam na kwiatkach, za wiele. to są te białe z, z białymi płatkami i zielonymi listkami, Dobrze. prawda Tomku? chciałem się tłumaczyć, ale nie będę. Tak, tak, tak, oczywiście. No, drodzy Państwo, Agnieszka ma swoje doświadczenie z żubrami, ponieważ podkładała głos do filmu animowanego o żubrze. Byłaś żubrzycą, była przepraszam? Pankika była, tak, ma, ma, była żub matką żubrzycą. Tak, to prawda. Tak, ale... wspaniałą poradą i, i, no i zna się na rzeczy, to, to prawda. I słuchajcie, to jest niesamowite. Oczywiście nie gwarantuję, że jak będziecie jechać jutro do Białowieży drogą między Hajnówką a Białowieżą, to na pewno te żubry zobaczycie, ale jest duża szansa, że jeżeli pokręcicie się tam przez jakiś czas, zostaniecie parę dni, pospacerujecie, czy, czy wręcz przejedziecie się rowerem drugami leśnymi, to taki obrazek może, może się wam trafić. Jest to coś niezwykłego, bo te żubry są no, tak zapamiętane zjadają te kwiaty, nie widzą świata poza tym właśnie przysmakiem i w zasadzie dopóki taka polanka z kwiatami nie zostanie ogłoszona, one się stamtąd nie ruszają. Panie Tomku, to ja muszę o to spytać. Ja nie miałem okazji nigdy w życiu żubra na, takiego żyjącego na wolności yy, zobaczyć. Jakie są pierwsze reakcje tych, którzy rzeczywiście mają to szczęście i czy to oni wyjdą na takie stado, czy też stado wyjdzie na nich i, i przed nimi, no właśnie, nagle pojawiają się żubry w mnogiej liczbie? Jakie, jakie to są miny, jakie to są słowa? Dobrze, dobrze, słuchają, słuchają nas słuchacze w różnym wieku, więc tu e, umówmy się, że będziemy tylko mówić o tych reakcjach cenzuralnych, nie, żartuję sobie oczywiście, e, musimy rozróżnić dwie rzeczy, to znaczy e, my, naukowcy, czy, czy ludzie, którzy są przyzwyczajeni do obecności żubrów, może nie reagujemy już tak entuzjastycznie, bardziej entuzjastycznie reagują osoby, które przyjeżdżają z daleka, ale też te osoby bardzo często reagują bardziej lekkomyślnie. I, i to, to bardzo ważna informacja do wszystkich, którzy zechcą nas odwiedzić. Mam nadzieję, że mnóstwo osób zechce odwiedzić Puszczę Białowieską i nasz region i zobaczyć żubry. Pamiętajmy, że żubry są dzikimi zwierzętami. Czyli żubrów raczej nie głaszczemy. Się... No, Selfie raczej też sobie z nimi najkorszy. nie robimy. To w kolejności hierarchii najgorszych pomysłów tuż pod głaskaniem jest biegnięcie do żubra za, z, z aparatem czy telefonem i robienie sobie selfieaka, jak najbardziej. Równie złym pomysłem jest płoszenie żubra, krzyczenie do żubra, próba zawarcia znajomości poprzez karmienie żubra. To wszystko skreślamy z listy zadań podczas wizyty na Podlasiu. Tak się umówmy. Tomku, powiedz mi, a czy małe żubrządka to też się pasą na tych zawilcach już? No nie, no nie, jeszcze, jeszcze nie mamy małych żubrzątek, jeszcze trochę czasu minie, tak y, pod koniec kwietnia y, żubrzycy odłączą się od, od swoich stad, znikną tak na tydzień dwa i, i, i potem wrócą już z takimi maluszkami świeżonarodzonymi i potem będą przez mniej więcej rok y, jednymi z najbardziej troskliwych matek w świecie z taków kopytnych bo będą wszędzie prowadzać ze sobą te maluszki, nie odstąpią ich na krok. I to też jest ważna uwaga dla, w kierunku do, do turystów. Chociaż jest to przesłodki widok, no to, to wtedy musimy szczególnie uważać, bo taka żubrzyca jest troskliwą matką i może uznać jakiekolwiek próby podejścia do malucha za po prostu niebezpieczeństwo. I pamiętajmy, że żubrzyca, chociaż jest mniej potężna od żubra, to jest nadal 500-600 kilo mięśni i futra, i rogów. Mhm. Jest się z czym zderzyć. Oby nie. Tak. oby nie. Oby nie, oby nie, oczywiście. Bo też przepraszam, że jeszcze jedną rzecz powiem, to nie są agresywne zwierzęta. Absolutnie, one nie szukają zwady, natomiast szukają i cenią sobie spokój. I my w instytucie określiliśmy, co to znaczy spokojny dystans od żubra. Jest to mniej więcej 50 metrów. Jeżeli nie przekraczamy tego dystansu, to i my jesteśmy bezpieczni i żubry są absolutnie spokojne, zachowują się naturalnie i przy dzisiejszej technice i naszych aparatach to w zupełności wystarczy, żeby sobie fajną focie z żubrem skralić. Tomku, to na koniec takie może trochę filozoficzne mam do ciebie pytanie, prosząc o krótką odpowiedź. Czego, jak myślisz, czego my ludzie możemy się nauczyć od puszczy, o cyklu życia, o tym przemijaniu i odradzaniu się? No chciałbym, żeby puszcza nas nauczyła pewnego spokoju w tych chaotycznych czasach i, i, i takiego myślenia nie o tym, co tu i teraz, tylko w dosyć szerszej perspektywie, nieco szerszej perspektywie. No nie mówię o tych moich stuleciach czy tysiącleciach, ale no chciałbym, żebyśmy. Patrząc na puszczę, patrząc na zwierzęta, odwiedzając takie miejsca jak Puszcza Białowieska, potrafili chociaż na moment um, wyłączyć się z wyścigu szczurów, którym stało się nasze życie i pomyśleć trochę szerzej o tym, o tym co my z tym życiem robimy i, i dokąd tak biegniemy. Może to jest... To jest recepta na nasze czasy. No i myślę, że to jest bardzo dobre przesłanie również na święta, gdzie być może tego wolnego czasu będziemy mieli na szczęście trochę więcej. Profesor Tomasz Samoilik, zakład badania ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Bardzo dziękujemy. I autor komiksów i książek. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego pozdrowienia dla puszczańskich żubrów. Ale ja mam jeszcze do Ciebie pytanie: możesz przypomnieć imię tej żubrzycy? Porada. Porada, porada, porada. Zrobiliśmy krok do przodu Nie ma to znaczenia Zrobiliśmy sobie krzywdę Tak na do Za horyzont pobiegł czas Tylko ja i ciemny las Nikt mnie nie nauczył Jak to działać ma Pytań wiele w zamian Tylko cicho szatonę w myślach Choć chcę zasnąć spokojnym snem Chociaż znów pójdę przed siebie sama Złap mnie za rękę przez mężczyznę oczy z Chcę zapomnieć i znów gnać. W chmurach bezwładnie jak samoloty Bezwładnie jak, w chmurach bezwładnie jak, jak samoloty Dokładnie tak, tak, tak W chmurach bezwładnie jak, jak samoloty Zrobiliśmy krok do tyłu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 Emilia Kleszczewska, zapraszam. Duży korek tworzy się w markach w województwie mazowieckim. Wypadek jest na skrzyżowaniu w Alei Piłsudskiego z ulicą Bandurskiego. Tam drogi częściowo blokują drogę. Najlepiej wyminąć marki, jeżeli planujecie Państwo przejazd do Warszawy lub w kierunku Białego Stoku. Jeżeli przejeżdżacie Państwo na tym odcinku, prosimy też o informację a propos tego, do jakiego zdarzenia tam doszło. Numer do Polskiego Radia Kierowców 22 513 11. 11. Mimo, że zakończyło się już wcześniejsze utrudnienie na S6 węzeł Kowale, do węzła Gdańsk-Południe na wysokości Borkowa. Tam cały czas też są korki. Warto na to zwrócić uwagę.